Błaga osoby poszukujące kondominium w okolicy Golf Road i Shermer w miejscowości Niles. Nowo zgłoszone do sprzedaży olbrzymie dwusypianiowe mieszkanie prywatne z osobnym biurem domowym. Prawie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 dzwoń już teraz 847-647-4000 847-647-4000 nie czekaj dzwoń już teraz 847-647-4000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 Kredytodawcy ostrożni wobec nadchodzących zmian w raportach kredytowych. Młodzi pracownicy budowlani. Dobre i złe strony. Kto powiedział, że milenialsi są zadowoleni z faktu, że wynajmują? Nowe badanie przeprowadzone przez Lending Tree stwierdza, że w skali kraju ponad 1 trzecia wszystkich wniosków o kredyt hipoteczny w ciągu ostatnich 6 miesięcy złożyli milenialsi. A gdzie kupują domy? W rozmowie z Fox Business News dyrektor generalny Landing Tree powiedział, że Pittsburgh, Washington, Des Moines w Iowa to trzy największe rynki dla wniosków składanych przez pokolenie milenium. Inne rynki cieszące się dużą aktywnością zakupową wśród milenialsów obejmowały Boston, St. Louis, Minneapolis, Cincinnati, Chicago, San Francisco i Omaha. Ekonomiści z i May przyznają, że widzą zarówno ryzyko pogorszenia, jak i polepszenia sytuacji wynikające z potencjalnych zmian w polityce w Waszyngtonie. Prognoza przygotowana przez Grupę do Spraw Badań Ekonomicznych i Strategicznych Fannie Mae przewiduje tegoroczny wzrost gospodarczy na niezmienionym w porównaniu do poprzedniego miesiąca poziomie, to jest 2%, choć prognoza na wzrost bieżącego kwartału nieco spadła. Ekonomiści spodziewają się również kolejnych dwóch podwyżek procentowych w drugiej połowie roku, ale nie uważają, aby miało to spowolnić sprzedaż domów, która ich zdaniem powinna się poprawić. Ważna zmiana, która nastąpi tego lata w sposobie, w jaki raporty kredytowe są sporządzane, może doprowadzić do zwiększenia liczby kredytobiorców kwalifikujących się na kredyt hipoteczny. Istnieją jednak pewne obawy, iż może to doprowadzić do większej liczby zaległości w spłacie zobowiązań. Począwszy od lipca, trzy główne biura kredytowe przestaną pokazywać w raportach kredytowych informacje dotyczące zabezpieczeń ustanawianych w odniesieniu do zobowiązań podatkowych i wyroków w sprawach cywilnych. Obecnie kredytodawcy próbują obmyślić sposób na to, jak dokładnie ocenić ryzyko kredytobiorcy. Według Inside Mortgage Finance, Fannie Mae i Freddie Mac są obecnie w trakcie procesu określania, jakich rad udzielić kredytodawcom. Liczba pracowników budowlanych w Ameryce stopniowo rośnie po drastycznym spadku miejsc pracy podczas recesji. Krajowe stowarzyszenie budowniczych domów szacuje, że około 700 tysięcy więcej osób pracuje obecnie w sektorze budowlanym niż w najgorszym okresie kryzysu. Badanie przeprowadzone wśród członków National Association of Home Builders wykazało, że do branży dołączyło wielu nowych młodych pracowników. Choć brzmi to zachęcająco, krajowe stowarzyszenie budowniczych domów przyznaje również, iż zdaniem budowniczych niedoświadczeni pracownicy wymagają.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Zmiany wysokości stóp procentowych rezerwy federalnej mogą prowadzić do zmienności kredytu hipotecznego. Nadchodzące wojny licytacyjne podsycane niskimi zapasami. Przedmieścia Nowego Jorku pozostały zimą gorącym rynkiem. Czas na zamknięcie transakcji skraca się. Kiedy parę tygodni temu rezerwa federalna podniosła stopy procentowe, sygnalizowała, jak to miało miejsce wcześniej, że w 2017 roku nastąpi więcej podwyżek. Co można z tego wywnioskować, jeśli chodzi o oprocentowania kredytów hipotecznych? Wiceprzewodniczący Rack Holdings, spółki macierzystej Quick Loans, powiedział CNBC, że działania banku centralnego nie wpływają bezpośrednio na stopy procentowe kredytów hipotecznych, ale mogą mieć pośredni wpływ. Domów na sprzedaż jest z każdą chwilą coraz mniej, a to prawdopodobnie oznacza kolejny sezon intensywnych wojen licytacyjnych. Zdaniem ekspertów, nawet rynki w środkowej części kraju, które rzadko sprzyjają konkurencji, prawdopodobnie odczują szaloną gorączkę. Z kolei rosnące stopy procentowe, a nawet idące w górę ceny domów, wywołują poczucie pilności, a nawet desperacji wśród kupujących. Paradoksalnie według Bloomberg zaufanie kupujących wzrasta. Według wskaźnika nastroju wobec zakupów domów przygotowanego przez Fannie May w lutym zaufanie to osiągnęło nowy poziom. Jak podaje Krajowy Związek Realnościowców zapasy spadły o 6,4% w stosunku do ubiegłego roku. Spadek ten następował przez 21 miesięcy z rzędu. Wyszła wiosna, ale na przedmieściach Nowego Jorku sprzedaże domów nie spowolniły nawet zimą. The New York Times donosi, że nieruchomości sprzedawały się bardzo dobrze w typowo powolnych miesiącach zimowych, pomimo malejącej liczby domów na sprzedaż. Sprzedaże pozostawały tak długo na wysokim poziomie, głównie z powodu nieprzerwanego eksodusu nabywców, którzy chcą uniknąć wysokich cen w Nowym Jorku. Na sprzedaż nie brakuje jedynie domów luksusowych. Coraz mniej czasu potrzeba na zamknięcie transakcji zakupu domu. Z najnowszego raportu dotyczącego liczby zaciąganych kredytów hipotecznych, czyli Origination Insight Report przygotowanego przez Ellie May wynika, iż zamknięcie transakcji zakupu nieruchomości wynosiło w lutym średnio 45 dni, co stanowi spadek w porównaniu do 48 dni w styczniu. Z kolei zamknięcie transakcji refinansowań trwało średnio 47 dni, czyli o tydzień krócej niż w styczniu.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 w internecie posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 8476474000 647 Uwaga osoby poszukujące kondominium w w okolicy Golf Road i Shermer w miejscowości Niles. Nowo zgłoszone do sprzedaży olbrzymie dwusypialniowe mieszkanie prywatne z osobnym biurem domowym. Prawie 1600 stóp powierzchni. Dwie pełne łazienki. Duży przedpokój. W pełni wyposażona kuchnia. Osobne miejsce do składowania w mieszkaniu. Osobna prywatna pralnia w mieszkaniu. Balkon. Ogrzewany garaż wewnątrz budynku. Nabywcom ze Zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 8 tysięcy wkładu własnego. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonń już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000 radiowego magazynu Posiadłość Wiadomości z rynku nieruchomości Dlaczego firmy budowlane są tak optymistycznie nastawione tej wiosny? Spadek ryzyka kredytowego w czwartym kwartale Kongres wznawia dyskusję na temat ubezpieczenia powodziowego Zmierzenie domu jest trudniejsze niż może się wydawać Ostatnie badanie nastrojów budowniczych ujawniło wzrost optymizmu. Jaki jest tego powód? Dyrektor generalny Heritage Homes powiedział CNBC, że tej wiosny są ku temu co najmniej trzy solidne powody. Jego zdaniem klimat deregulacji zarządów administracji Trumpa napędza pozytywne zapatrywanie się firm budowlanych na losy branży. Ryzyko związane z kredytami hipotecznymi spada dzięki wzrostowi liczby refinansowań. Nowe dane od CoreLagic wskazują, że kredyty hipoteczne zaciągane w czwartym kwartale 2016 roku wykazały się nieustająco niskim ryzykiem kredytowym, tak jak miało to miejsce w poprzednim kwartale. Firma twierdzi, że kredyty hipoteczne zaciągane w czwartym kwartale 2016 roku były kredytami o najwyższej jakości od 2001 roku. Przeciętny wynik kredytowy dla nabywców domów wzrósł o 4 punkty w ujęciu rok do roku – 733 do 737. Kongres wznowił debatę nad Krajowym Programem Ubezpieczenia Powodziowego, czyli National Flood Insurance Program, który to, jeśli żadne działania nie zostaną podjęte, wygaśnie we wrześniu. Dyrektor programu powiedział Komisji Senackiej, że program potrzebuje ponownego zatwierdzenia na czas i na wiele lat. Jak powiedział, stabilność rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych zależy właśnie od tego. Według Krajowego Związku Realnościowców w 2010 roku, kiedy to kongres pozwolił na wygaszenie programu ubezpieczenia powodziowego, podczas gdy omawiano jego przyszłość, około 47 tysięcy sprzedaży domów w całym kraju zostało opóźnionych, ponieważ nabywcy nie mogli uzyskać ubezpieczenia powodziowego, którego potrzebowali. Jak duży jest Twój dom? Według The Wall Street Journal zależy to od tego, kogo pytasz. Według gazety, w przypadku braku krajowej normy obliczania powierzchni kwadratowej, rzeczoznawcy, budowniczy, deweloperzy i agenci nieruchomości mogą mierzyć przestrzeń w różny sposób. Jako przykład The Wall Street Journal podaje dwie oferty sprzedaży domów, z których każda ma rzekomo powierzchnię 2500 stóp kwadratowych. Jednak jednym z nich jest dom jednorodzinny, w którym znajduje się również piwnica o powierzchni 1200 stóp, przez co rzeczywista przestrzeń mieszkalna zajmuje powierzchnię 3700 stóp kwadratowych. Druga oferta to kondominium, którego wymiary obejmują 500 stóp kwadratowych tarasu i garażu. Tak więc w rzeczywistości jego powierzchnia mieszkalna wynosi tylko 2000 stóp. Wniosek? Jeśli powierzchnia kwadratowa jest dla Ciebie ważna, poproś pośrednika o podanie źródła pomiarów i dowiedz się, co ona obejmuje.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 90-dniowe zapasy w Grand Rapids, Michigan. Starsi nabywcy płacą gotówką. To nowy początek dla amerykańskiego śródmieścia. Przygotuj się na wysyłanie wiadomości tekstowych swojemu tosterowi. W miejscowości Grand Rapids w stanie Michigan jest nie tylko wystarczająco dużo domów na sprzedaż. Przemysł produkcyjny, agrobiznes, przemysł informatyczny i lotniczy w mieście kwitnie i napędza wzrost sprzedaży domów. Według 24-hour news channel 8 w Grand Rapids poziom zapasów spadł i starczy ich zaledwie na półtora miesiąca. Stacja telewizyjna informuje, że niektóre domy są dostępne na rynku zaledwie przez jeden dzień, a inne nawet nie wchodzą na rynek, a już mają nowych właścicieli. Według Bloomberg News jedna z ostatnich ofert sprzedaży w Grand Rapids przyciągnęła aż 40 zainteresowanych. Sprzedaż za gotówkę domów jednorodzinnych w Pensylwanii spadła w pierwszym kwartale roku. Jednak według Związku Realnościowców z Pensylwanii więcej starszych nabywców o niższych dochodach płaci gotówką, niż można by się tego spodziewać. Badanie Welcome Home ujawniło, że 75% klientów kupujących za gotówkę ma ponad 50 lat. Według prezesa Związku Realnościowców z Pensylwanii co trzeci nabywca osiągający dochody poniżej 50 tysięcy dolarów kupuje nieruchomości za gotówkę. Ameryka odkrywa ponownie swoje śródmieścia. Realtor.com donosi, że śródmieścia przeżywają w całym kraju odrodzenie, ponieważ od czasu zakończenia II wojny światowej obserwujemy odwrócenie migracji z centrów miast na przedmieścia. Śródmieścia zyskują nowe życia jako centra mieszkalne, handlowe i biznesowe. Realtor.com zidentyfikowało śródmieścia, które obserwują największy wzrost. Na pierwszym miejscu znalazł się Pittsburgh, a tuż za nim Indianapolis, Oakland, Detroit i Columbus w stanie Ohio. Dzięki technologii inteligentnego domu wielu z nas rozmawia ze swoimi domami. Ale może wolałbyś raczej wysyłać wiadomości tekstowe? Reuters donosi, że niektórzy producenci uważają, iż coraz więcej osób wolałoby polecenia tekstowe, dzięki którym będą mogli powiedzieć takim urządzeniom jak Alexa lub OK Google, co mają zrobić. Według agencji kilku głównych producentów urządzeń już eksperymentuje z wysyłaniem wiadomości tekstowych, na przykład aby rozgrzać piekarnik lub zaparzyć kawę dyrektor generalny Unified Inbox powiedział, cytuję Pomyśl o tym jako o uniwersalnym tłumaczeniu między językami, którymi posługują się maszyny i ludzie. Koniec cytatu Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia.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 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4 i 30. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Do usłyszenia.